Okay. No, czy jeszcze ktoś chce przyjść? Zapraszam, zapraszam. Zapraszam Was trochę bliżej. Zapraszam przez mikrofon, ale warto słuchając o ikonach popatrzeć. Jak jest naszych chyba 11 spotkań rekolekcyjnych, to chyba na 7 były ikony takie różne, okrucikonne i świętej rodziny, to jest naszą stałą ikoną wspólnotową. I mam takie poczucie, ponieważ nigdy nie malowałam. Zaczęłam malować w 2003 roku. Nigdy się nie uczyłam. Jestem samoukiem, to znaczy to, co zostało wypracowane przez własną pracę. Natomiast mam takie poczucie, że przez ikonę Pan Bóg mnie prowadzi, że przez ikonę objawia mi swoje prawdy. I mam nadzieję, że również w mojej wspólnocie, że te ikony, które przywożę, y, są jak gdyby wkomponowane w temat danych rekolekcji. Ta ikona, która jest na obrazku w naszym rekolekcyjnym tego roku, tego spotkania, y, była już wykonana wcześniej ale na poprzednie rekolekcje przyjechała inna ikona. Ta dla mnie wpisuje się w temat naszych rekolekcji. Mam takie poczucie, że spotkanie nasze, to spotkanie rekolekcyjne, taką myślą wiodącą jest tutaj czerpanie miłości. I ta ikona jest taką ikoną, z której ta miłość się przelewa. Ogromny ładunek miłości, która się dokładnie rozlewa. Każdy z nas ma niezwykły głód miłości w sercu. Ten głód miłości, który mamy, jest jak studnia bez dna. Tego właściwie po ludzku się nie da zapełnić. I dlatego, myślę, że jest sens sięgnąć do ikony. Do ikony, która prowadzi do tego strumienia, strumienia miłości. I tak jak Jan Paweł II napisał w tryptyku rzymskim, żeby iść do źródła, można mieć można tą miłość otrzymać, ale jak się pójdzie do źródła, jak się trafi do źródła, to, ten, to wydaje się to źródełko jakiegoś strumienia takie malutkie, takie drobne, ale z czasem jak się podąża, to widzi się tą wielką rzekę na końcu. I życzę sobie, życzę Wam i Waszym bliskim, aby być takim korytem strumienia. Bo ta miłość, której pragniemy, nie jest miłością z nas. Jest to ten strumień miłości Bożej. I on przepływa. I ja bym sobie marzyła, żeby była tym korytem tego strumienia, żeby ta miłość Boża przepływała przeze mnie i rozchodziła się w taką ogromną rzekę dotykającą Każdego czeka, którego spotkam. Gdy patrzę przez pryzmat miłości na relacje z innymi ludźmi, nie mam zagrożenia. Nie muszę się obstawiać. Nie muszę bronić się. Mogę spokojnie stać na fundamencie faktów. I logicznie myśleć. Nie oceniać, tylko widzieć sytuację i jak mogę ją rozwiązać. Co mogę w tej trudnej sytuacji zrobić? Dopiero tutaj dzisiaj na adoracji jakoś dotarło do mnie, że ta ikona pokazuje właśnie ten strumień Miłości Bożej. Że ona rozlewa ten, ten strumień Miłości Bożej na nas. Nie wiem, pokontemplujcie, zobaczcie, jak to działa w waszym życiu. Ale wiem, że ikona jest tak niezgłębiona, że każdego, w każdym momencie, kiedy nastawiam się na jej kontemplację, kiedy daję sobie czas na kontemplację tej ikony, ona mi daje nowe treści. Popatrzcie, jak to tutaj jest. To nie Mareja właściwie przytula Chrystusa. Ona go nie trzyma. Tej Te ręce są takie obok, prawda? A to Chrystus ją tak mocno trzyma za szyję. Tak jakby malutkie dziecko, dorosłej kobiecie dawało oparcie. Otych są na Maryję. To jest takie bezpośrednie spojrzenie. Natomiast oczy Maryi są w głowie. One są takimi oczami człowieka, który patrzy, ale jednocześnie myśli o czymś tutaj, w środku. Myślanie jest gdzieś w środku, w swoim sercu. I jest powiedziane w Piśmie Świętym o Maryi, że wszystko zachowywała w swoim sercu. I to, to tak wyszło. Ja sama później, jak skończę ikonę, to sama później zastanawiam się, właśnie kontempluję, co ona chce mi powiedzieć. Tą konę przywiozłam, bo, bo mam takie poczucie, że jest tak strasznie potrzeba tej miłości. Że tak, taki wielki głód miłości mam na co dzień w drobnych gestach w drobnych sytuacjach. I to jest jeszcze coś takiego, że tu widać na tej ikonie, że to jest bez słów. To się wszystko dzieje przez taki kontakt, ale to jest taka milcząca wala. I, I fascynuje mnie to, żeby okazywać drugiemu człowiekowi, przez samo bycie, akceptację i miłość. Żeby, żeby była taka jedność we mnie na przykład, że to samo mówię, to samo wyrażam gestami i jest to jedność z myślą. A, a ja się czuję ciągle rozdalta. Ciągle muszę kontrolować moje myśli, bo to, co bym powiedziała, to często mogą być raniące. I ciągle jest we mnie ta walka wewnętrzna o, o to, jak, jak żyć z drugim człowiekiem. O to miłość. Ciągle jej mam za mało. Nie czuję tej cudownej jedności, myśli, słowa i czynu. Nie wiem. Tyle się próbowałam podzielić z Wami tą ikoną. Macie ją na obrazkach jako pamiątkę ze kolekcji. A, dobrze, dobrze żeś przypomniał. Jeszcze, jeszcze właśnie o tych kolorach. Tło. Dla mnie tło to jest takie od nocy do dnia. Chodziło mi o... Matka Boża jest królową nieba i ziemi. Więc tu jest niebo, tu jest ta noc na ziemi, no i te gwiazdy na A Jak długo pisze się ta Różnie, bardzo różnie. To nie jest tak, że to jest praca taka, że się siada i się robi. To jest taka praca, że są dni, kiedy nad tym się pracuje. Są dni, kiedy się kontempluje, są dni poświęcone na modlitwę, są dni poświęcone na czytanie Pisma Świętego, może nie dni, tylko czas. I to, to nigdy nie wiadomo, ile to będzie trwało. Na kłótnie czy na drzewie? To akurat jest na dykcie, ponieważ taki do tego podoblazie było bawełniane, bardzo nietrwałe. Stwierdziłam, że ty, będzie trwalszym materiałem niż taka cienka bawełna u nas y, tego się nie robi, a chodziło o ten opał. To takie, Jakoś pióra, coś. To, to takie piórka, Piórek się to pisze? Nie, to się no. maluje pędzlami. Dlaczego jest to że pojęcie, że ikona się pisze? Bo ikona to jest zapis tych samych prawd, które są wjęte w Piśmie Świętym, ale przez obraz dlatego mówi się, że ikony się pisze, bo to nie jest część portret. Tu jest zapisana pewna prawda Boża. Prawda, którą Bóg chce objawić. Twoja myśl to jest przerzucana, twoje to jest... Nie moje. O to tak. chodzi. Gdyby to była moja myśl, to pewnie byłby to tylko portret wykonany w ciągu miesiąca. A ja muszę najpierw zgłębić prawdę Bożą z myśli Twojej, obraz. Z Pisma Świętego, to co Pan Bóg mi da. To, to jest Twój pomysł, to wszystko. Kiedy myślasz, to jest ruchy, to wszystko. Nie ja. Ja muszę dostać światło od Pana Boga. Ja jestem tylko rękami i umysłem, który to wykonuje. Prawdziwa ikona, która powoduje, że człowiek, człowieka kolana się uginają, to jest ikona, w której jest zawarta Prawda Boża. Dla mnie są takie ikony, przed którymi od razu moje kolana się uginają. Weszłam do celki prawosławnej w Ciechocinku i tam jest ikona Archanioła Michała, której kopię też wykonałam, na którejś rekolekcja by była. I to była ikona, przed którą ja od razu klęknęłam. Jest coś takiego w ikonie, to nie jest obraz, to nie jest port. To jest prawda Boża, która dociera do człowieka w zupełnie inny sposób. Ale trzeba, Panu Bogu, dać czas, żeby ta prawda dotarła. A nie wiem, czy jeszcze coś jest? w tej Czy jeszcze coś w świętej rodzinie? jeszcze raz w świętej rodzinie. O, jest jeszcze raz w świętej jest jest ta ikona jest symbolem naszej wspólnoty. A, słuchajcie, ta ikona to w ogóle pierwszy obrazek znalazłam w swojej parafii. W życiu nie myślałam o tym, że będę malować. Ale tak mnie to urzekło, tak mnie to zafascynowało, że go nosiłam, nosiłam. I w którymś momencie to jest oczywiście też nas takiej pójcie paździerzowej, bo ja w życiu nie myślałam, że jestem w stanie to wykonać. Po prostu zero ufności w jakiekolwiek swojej możliwości. Ale i, trzy miesiące malowałam ten środek. Niektórzy pewnie to słyszeli. Ja te trzy miesiące przepłakałam. To było moje zmierzenie się z tym, jak wygląda moje małżeństwo. Mój głód za tym, że ono powinno tak wyglądać, a nie tak, jak wygląda. Moja żałoba za tym, że ono tak wygląda, nie jak ja bym chciała. Musiałam przeżyć tą swoją żałobę, musiałam to przepłakać. Malowałam i płakałam, dosłownie. Później i, no i to przyjechało na pierwsze rekolekcje do leśniowa, tak? Andrzej? I tam zostało poświęcone ten środek. Ale później jakieś kolejne rekolekcje, bo mówimy jak to, ale jak człowiek ma w życiu działać bez ochroniarzy? I tutaj jest tak. Jest Archanią Michał i Archanią Gabriel. I Archanioł Gabriel jest od wyjaśniania człowiekowi yy, przeznaczenie, powołania. Pan Bóg zwiastuje przez Archanioła Gabriela, przyjmij takie powołanie. A Archanioła Michała daje na to, żeby człowiek mógł bronić tego powołania, żeby mógł nim wytrwać. I to jest ten ochroniarz, który pozwala, że my jesteśmy w stanie już. Dobra, to, to kończę. Jeszcze tylko może na koniec, że rola mężczyzny pokazano bardzo jasną rola kobiety i że cała relacja w małżeństwie jest przez Boga, przez Chrystusa. Dziękuję Wam bardzo.